Thank Czas smuty i Polacy na Kremlu, czyli relacje polsko-rosyjskie w latach 1606-1619. O tym w dziesiątej odsłonie historii żywej, poświęconej przez najbliższe miesiące wielowiekowym relacjom Polski z naszym wschodnim sąsiadem, od Rusi po Rosję. Po rosyjsku to smutno jej smutnojewremia, czyli burzliwy czas, czas zamętu, okres kryzysu carstwa rosyjskiego nazywany też Wielką Smutą. Rozpoczął się w 1598 roku po śmierci Fiodora, ostatniego cara z dynastii Rurykowiczów. Trwał do objęcia tronu przez nową dynastię rodzinę Romanowów w roku 1613. W czasie tego zamętu miały miejsce intrygi Dymitrów Samozwańców, którzy rościli sobie prawo do korony oraz rządy spokrewnionego z Rurykowiczami Wasyla Szujskiego, który zawarł pakt ze Szwecją. Doszło do interwencji armii polskiej i szwedzkiej, do klęski głodu skutkującej powstaniami chłopskimi. Podczas wielkiej smuty Polacy dwukrotnie wkroczyli do Moskwy. Oddziały polskie dowodzone przez Stanisława Żółkiewskiego znalazły się tam w latach 1610-1612. W tym czasie Hetman bez porozumienia z królem Zygmuntem III Wazą podpisał z bojarami porozumienie o ogłoszeniu carem królewskiego syna Władysława. Książę miał też przejść na prawosławie. Zygmunt nie zatwierdził porozumienia, odrzucił poselstwo Bojarów, postawił swoje warunki w trakcie, kiedy toczyła się jeszcze batalia o Smoleńsk. Czy Żółkiewski nie przecenił tego wykreowanego przez siebie polsko-moskiewskiego sojuszu? Zarzucano mu nadmierne ustępstwa wobec Kremla. Tymczasem narastały tam nastrojanty polskie. W wyniku powstania polska załoga skapitulowała 7 listopada 1612 roku i musiała opuścić Kreml. W styczniu 1613 roku Sobór Ziemski wybrał na cara Michała Romanowa. Późniejsze próby zdobycia Moskwy już się nie powiodły. W styczniu 1619 roku został zawarty rozejm w Dwilinie. Rzeczpospolita zyskała terytoria na wschodzie i stała się największa w całej swojej historii. Historia żywa. Profesor Andrzej Nowak jest gościem Jedynki Polskiego Radia, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Trówczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Wielka smuta na Kremlu, a Polska największa w swojej historii, panie profesorze, to jest ten wyjątkowy czas w relacjach polsko-moskiewskich? To jest na pewno czas, który zostawił w pamięci rosyjskiej bardzo głęboki ślad, bo kultywowany jest co najmniej od 200 lat od czasu wojny z Napoleonem jako wspomnienie tragicznej konfrontacji z Zachodem. Polska tutaj występuje jako pars prototo, jako reprezentant całego Zachodu, zawsze złowrogiego wobec Rosji, zawsze groźnego i gotowego znów okupować Kreml. To wspomnienie Polaków na Kremlu jest czymś, w rodzaju straszaka, który wraca w polityce historycznej Rosji od ponad 200 lat. Jednakże w polskiej pamięci także ten czas, czas smuty w Rosji i niezwykłych dokonań i oręża polskiego, zwłaszcza bitwa pod Kłuszynem. Jedno z najświetniejszych zwycięstw całej historii polskiej wojskowości odniesione przez Hetmana Żółkiewskiego jak również samorozważanie tych możliwości, które zdawały się wtedy otwierać przed polityką polską, skończenia raz na zawsze z geopolitycznym wyzwaniem, jakie tworzy sąsiedztwo z dużo potężniejszą, większą, rywalką o panowanie w całej Europie Wschodniej, czyli z Rosją, rozwiązanie poprzez Unię albo poprzez jakiś rodzaj podboju Rosji. To są zagadnienia, które także wracają w naszej wyobraźni, w dyskusjach i ożywiają tę pamięć historyczną wydarzeń sprzed ponad już 400 lat. Przecież w Rosji duma, oczywiście po okresie sowieckim, duma państwowa jeszcze za prezydenta Jelcyna ustanowiła, ten dzień, dzień wypędzenia Polaków z Kremla, a raczej kapitulacji polskiej załogi na Kremlu, to był 4 listopada 1612 roku świętem. A wolnym dniem od pracy i takim już jednym z najważniejszych świąt dla Rosji uczynił to wspomnienie wydarzenia sprzed ponad czterech wieków Władimir Putin, który konsekwentnie właśnie w takim duchu, o jakim mówiłem, Buduje, jak to się dzisiaj mówi, narrację tych wydarzeń, a więc Zachód czyha na suwerenność Rosji i wciąż trzeba o tym przypominać. Polacy mogą znów wrócić na Kreml czy jakieś inne zachodnie siły. Z kolei w Polsce znaczenie przywiązuje się tak zwanemu hołdowi ruskiemu, a więc momentowi, kiedy Zygmunt III waza triumfujący w tej rozgrywce na pewnym jej etapie mógł poszczycić się sprowadzonymi na zamek w Warszawie jeńcami tak dostojnymi jak sam obalony car Rosji, Wasyl Szujski ze swoimi braćmi, a więc to wspomnienie, kiedy Moskwa lizała stopy, można tak tutaj strawestować słynny wiersz Adama Mickiewicza z czasu powstania listopadowego. Reduta Ordona, kiedy było odwrotnie właśnie teraz w 1611 roku, zdawało się 12, 13, że to Moskwa jest zmuszona w prochu tarzać się przed potęgą Rzeczpospolitej. Takie rekompensujące powiedziałbym późniejsze nasze niepowodzenia w stosunkach z Rosją wspomnienie też w naszej wyobraźni wraca, a więc na pewno czas niezwykły czas, któremu warto się przyjrzeć dokładniej. Czy ta pierwsza obecność Polaków na Kremlu w latach 1605-1606 wydawała się tylko pojedynczym epizodem? Czy zakładano, że będzie ciąg dalszy, panie profesorze? Bo była to krótka wizyta, w cudzysłowie mówiąc, która dotyczyła osadzenia na tronie Dymitra Samozwańca I. Wydawałoby się, że zaangażowanie Polski w taką małą awanturę. No, nie było tam zaangażowania Polski formalnego. To poczty, czyli oddziały pojedynczych magnatów na czele oczywiście z wojewodą sandomierskim, mniszchem, który był teściem cara Dymitra I samozwańca, tego, który wydawał się bardzo wiarygodnym, prawdopodobnym odtwórcą roli najmłodszego syna Iwana Groźnego między rokiem 1605 a 1606 przez tych 12 miesięcy, kiedy Dymit I samozwaniec w Moskwie na Kremlu zasiadał jako car to jednak nie polska okupacja Kremla była tym co charakteryzowało ów okres ale faktyczne panowanie niezależnego w istocie, a w każdym razie chcącego tę niezależność w pełni zachować cara, który był Rosjaninem który chciał owszem i to było dobre dla Rzeczpospolitej ułożyć stosunki z Rzeczpospolitą na warunkach wzajemnie korzystnych, ale na pewno nie traktował siebie ani Rosji jako państwa, które miałoby Rzeczpospolitej podlegać, a więc ten pierwszy okres o którym wspomniała pani redaktor. To nie był okres, który by można nazwać polską interwencją na Kremlu. To było zwycięstwo po prostu Dymitra Samozwańca I, a bunt, który został sprowokowany rok później pod hasłem wypędzenia otoczenia polskiego, które wzmocniło się z chwilą przybycia właśnie po roku do Dymitra Samozwańca pierwszego jego żony, Maryny Mniszchównej wraz z orszakiem liczącym blisko tysiąc osób z Polski. To właśnie to hasło, że oto pojawiło się za dużo Polaków na Kremlu, że car może ulegać ich wpływom, stało się wygodnym narzędziem propagandowym, które pomogło Wasylowi Szujskiemu, ambitnemu bojarowi, który sam marzył o koronie, Pobudzić do powstania ludność miasta Moskwa i doprowadzić do zabójstwa Dymitra Samozwańca i wprowadzenia siebie samego, czyli Wasyla Szujskiego na tron. Tak się ten roczny epizod skończył, ale nie skończyła się smuta, bo chętnych do korony carskiej wśród rosyjskich bojarów było więcej. Oprócz Szujskich wybijała się tutaj na czoło rodzina Romanowów. Z, powinowacona z Iwanem Groźnym poprzez jedną z jego żon wywodzącą się właśnie z rodziny Romanowów. Po cichu Romanowowie także będą knuli obok kilku innych rodzin bojarskich przeciwko Szujskiemu, chcąc go obalić i czekając na pierwszą okazję do tego. Byli też kolejni Dymitrowie samozwańcy. Ten drugi także zasiadł zdaje się na tronie. Pojawił się w roku 1607 w Starodubie, to jest taka twierdza miasto na pograniczu ówczesnym polsko-moskiewskim, Człowiek zupełnie niepodobny ani do młodziutkiego, zabitego w wieku młodzieńczym prawdziwego syna Iwana Groźnego, Dymitra, ani do tego Dymitra Samozwańca Pierwszego, tylko no, już niewątpliwy oszust, ale umiejętnie rozgrywający szansę, jaką było dla niego otworzenie przed wieloma rodzinami bojarskimi, a także przed awanturnikami, których nie brakowało na kresach Rzeczpospolitej, szansy kolejnej wielkiej przygody, a kto wie, może znowu zdobycia Moskwy pod hasłem, że oto cudownie z zmartwychwstał ten zabity, poszlachtowany, spalony i wystrzelony w kierunku zachodnim, Dymitr Samozwaniec I. I. Znów jest do dyspozycji, powiedziałbym, chętnych wybrania go na swoisty sztandar buntu, walki, przygody. I tak się właśnie stało. Dymitr Samozwaniec skupił pod swymi sztandarami część uczestników pierwszej Dymitriady, pod jego rozkazy garnęło się też wielu przegranych uczestników Rokoszu Sandomierskiego. Przypomnę, że... Czas wewnętrznej wojny, wojny domowej w Rzeczpospolitej skończył się właśnie w 1607 roku triumfem króla Zygmunta III i chociaż król zarządził amnestię w stosunku do swoich przeciwników, to wielu pokonanych przedstawicieli obozu antykrólewskiego no, chętnie szukało przygody dalszej dla czy to ambicji, czy to chęci walki, czy poszukiwania właśnie awantury. I oni wszyscy skupili się wokół Dymitra Samozwańca II, Wpływ szczególny na tę postać, nieciekawą w odróżnieniu od Dymitra Samozwańca I, zdobyli sobie zwłaszcza książę Roman Rożyński i Jan Piotr Sapiecha, dalszy krewny wielkiego kanclerza litewskiego Lwa Sapiechy, starosta uświacki, świetny wódz zresztą, Jan Piotr Sapiecha. No i wreszcie postać, która zasłynęła na całą Europę, Aleksander Lisowski, od którego nazwiska Wzięła się nazwa formacji lisowszczyków, słynących z okrucieństwa, to prawda, ale przede wszystkim z wyjątkowych zdolności bojowych polskich żołnierzy, szlachty która potrafiła przemierzać szlaki bojowe od Morza Białego aż do Kanału La Manche, bo w trakcie wojny trzydziestoletniej aż tam do Flandrii się zapędzali lisowczycy pustosząc ogniem i mieczem olbrzymie połacie kontynentu europejskiego, a zaczynali swoją karierę właśnie w drugiej Dymitriadzie od 1607 roku. Co najważniejsze rozpoznała w rzekomo cudownie ocalonym Dymitrze Samozwańcu II. Maryna Mniszkowska. To było oczywiście bardzo ważne dla jego uwiarygodnienia. Maryna no, najwidoczniej też uznała, że warto poudawać, ponieważ może dzięki temu udawaniu, że oto cudownie odzyskała męża, wrócić na tron na Kremlu. Takie przynajmniej miała nadzieję. Odwołajmy się teraz do interwencji, bo interwencją nazwał pan profesor to, co wydarzyło się w latach 1609-1618 podczas wojny polsko-moskiewskiej. Doszło wtedy do interwencji, która w lipcu 1610 roku przyniosła niezwykłe zwycięstwo naszej armii, bitwą pod Kłuszynem. Dalej detronizację cara Wasyla Szujskiego i obwołanie carem królewicza polskiego Władysława. Dlaczego doszło do tej interwencji? To określenie interwencja nie jest moim określeniem, ale jest propagandowym chwytem używanym przez stronę rosyjską od wieków, by pokazać, że to właśnie niesprowokowana jakaś agresja, mieszanie się w nie swoje sprawy ze strony polskiej spadła na Rosję, która w niczym sobie na taką właśnie złą interwencję z Zachodu nie zasłużyła. Prawda historyczna jest trochę bardziej skomplikowana. Przypomnijmy zatem, że... Car Wasyl Szujski, który zasiadł na tronie po zamordowaniu Dymitra Samozwańca I w 1606 roku, starając się wzmocnić swoje panowanie, a było ono bardzo niepewne, zawarł sojusz ze Szwecją. I ten sojusz zawarty na początku roku 1609 był skierowany przeciwko państwu polsko-litewskiemu, przeciwko Zygmuntowi III Wazie, przeciwko Rzeczpospolitej. A to dlatego, że już od dziewięciu lat Szwecja, zbuntowana przeciwko swojemu prawowitemu władcy, którym był właśnie Zygmunt III Waza, pod wodzą stryja Zygmunta III Wazy, Karola IX Sudermańskiego, prowadziła wojnę przeciwko Rzeczpospolitej, a więc zawarcie przez cara rosyjskiego, sojuszu z wrogiem Rzeczpospolitej tworzyło sytuację no, bardzo niebezpiecznej koalicji dwóch silnych, militarnie sprawnych sąsiadów Rzeczpospolitej, okalających ją od całej północy i wschodu. Rzeczpospolita musiała w jakiś sposób na to zareagować. To był akt wrogi. To, co zrobił car Wasyl Szujski zawierając skierowany po prostu przeciw Rzeczpospolitej sojusz ze Szwecją w 1609 roku. I wtedy właśnie w odpowiedzi na to król Zygmunt III na spotkaniu z senatorami wiosną 1609 roku, konsultując się z nimi, podjął decyzję o uderzeniu militarnym na Moskwę Mimo, że był formalnie zawarty rozejm do 1612 roku z Wasylem Szujskim. Taki rozejm zawarty został w 1608 roku, kiedy to Szujski wypuścił część Jeńców, którzy przeżyli rzeź Polaków w Moskwie z 1606 roku, kiedy to powstanie moskiewskie zabiło Dymitra Samozwańca i nie niemałą część orszaku towarzyszącego Marynie Mniszchównej. A więc był właściwie formalnie rozejm polsko-moskiewski, ale skoro Moskwa zawarła sojusz jednocześnie ze Szwecją przeciwko Polsce skierowany, król zyskał poważny atut w tej rozgrywce politycznej w Rzeczpospolitej o to, żeby przekonać elity polityczne Rzeczpospolitej do tego, że trzeba teraz zareagować. Drugi powód polegał po prostu na jego zobowiązaniu przyjętym w czasie koronacji w 1587 roku, że odzyska ziemię utracone przez Rzeczpospolitą. A nawet Stefanowi Batoremu nie udało się pomimo jego zwycięstw odzyskać smoleńszczyzny, Czernichowszczyzny, Siewierszczyzny, nade wszystko jednak właśnie Smoleńska, potężnej, kluczowej twierdzy, którą Rzeczpospolita straciła 100 lat wcześniej, w czasach jeszcze Zygmunta Starego. Otóż to właśnie zobowiązanie do odzyskania ziem utraconych, zabranych przez Moskwę, było drugim powodem, który miał uzasadnić akcję wojenną w tym momencie przeciwko Moskwie. Pozostaje jednak, i to trzeba także podkreślić, problem prawny w Rzeczpospolitej. Nawet po naradzie z senatorami i ich zgodzie, król i tak nie miał prawa zacząć tej wojny. Prawo takie posiadał tylko Sejm z Izbą Poselską włącznie. I tutaj król naruszył prawo albo, jak się to przyjęło nazywać w końcu XX wieku, balansował na granicy prawa. No bo z jednej strony powody były, senatorowie się zgodzili, ale formalnie Sejm nie brał udziału w tej decyzji. A więc, żeby usprawiedliwić ex post decyzję wejścia do wojny przeciwko Moskwie, król musiał wygrać. Bo gdyby przegrał, ożywiłby bardzo te nastroje rokoszowe, antykrólewskie, które niedawno przecież jeszcze paraliżowały od wewnątrz Rzeczpospolitą. A więc stawka tej decyzji była wysoka nie tylko w polityce zewnętrznej, ale i zagranicznej. Król jednakże niewątpliwie cieszył się w tym momencie poparciem znacznej części elit politycznych Rzeczpospolitej. Trudno oszacować czy większości, ale na pewno nie była to jednoosobowa decyzja króla, na pewno wsparta przez dużą część elit i litewskich, i koronnych. Gościem audycji Historia Żywa w programie pierwszym Polskiego Radia jest profesor Andrzej Nowak. Mówimy o wielowiekowych relacjach Polski, Litwy, otrusi po Rosję. Historia Żywa. Pierwszoplanowym jednak bohaterem rozgrywającym był w tym momencie hetman Stanisław Żółkiewski. To on przecież bez porozumienia z królem Zygmuntem III Wazą, jak wskazują historycy, podpisał z bojarami porozumienie, z którego wynikało, że carem zostanie królewski syn Władysław, który miał też przejść na prawosławie. Jak ocenić ten sojusz stworzony przez Żółkiewskiego i rolę w nim hetmana? Pewnie spory historyków będą trwały na ten temat długo, ale te rozmowy o koronie dla królewicza Władysława miał w tym momencie, czyli w roku 1609, lat 14. I sam rzecz jasna władzy realnej nie mógł objąć w żadnym królestwie, a już zwłaszcza w tak niespokojnym otoczeniu jak Moskwa, z której już niedawno przecież wystrzelone zostały prochy poprzedniego kandydata do tronu. Druga okoliczność, którą trzeba przypomnieć, to to, że dla Zygmunta III celem nie było opanowanie tronu w Moskwie dla syna. Tego Rzeczpospolita się nie domagała. Nigdy, ale było jeszcze raz to powtórzę odzyskanie ziem zabranych przez Moskwę w poprzednich wojnach a więc Smoleńska przede wszystkim i dlatego król ruszył z całą armią pod Smoleńsk tam głównym wodzem oprócz króla formalnie dowodzącego był hetman litewski Jan Karol Chodkiewicz no ale Smoleńsk potężna twierdza trzeba było aż 20 miesięcy żeby zdobyć tą twierdzę oblegając tę twierdzę Król przyjął już na początku roku 1610 poselstwo przedstawicieli kilku kluczowych rodzin bojarskich z Moskwy, które chciały obalić Szujskiego. I to wtedy, nie za Żółkiewskiego kilka miesięcy później po bitwie pod Kłuszynem, ale już na początku roku 1610 w obozie królewskim pod Smoleńskim zaczęły się rozmowy z bojarami moskiewskimi na temat wprowadzenia na tron królewicza Władysława. Bardzo ładnie o tym pisał do żony Hetman Chodkiewicz. Pozwolę sobie zacytować ten piękny przykład staropolskich listów. Moja najmilsza halżusieńka. Posłowie moskiewscy prosili, aby król dał im syna swego Władysława Królewicza na państwo moskiewskie, carem. Na królewicza wszyscy pozwalają i życzą go sobie i bez rozlania krwie. Ale jeśliby król sam chciał być carem moskiewskim, wtedy bez rozlania krwie to być nie może. Tak podsumował wynik rozmów z posłami rosyjskimi, wśród których najważniejszy był reprezentant domu Romanowów. Metropolita Rostowski Filaret, późniejszy patriarcha moskiewski, ale oprócz Romanowów byli trubeccy, dołgorukowie, sałtykowie, szachowscy, najwspanialsze, najstarsze rody moskiewskie, gotowe były pójść na współpracę z Polakami, byle dać im królewicza Władysława, którym będą mogli manipulować dowolnie, no bo wiadomo nastolatek w obcym otoczeniu, będzie można potraktować go jak marionetkę, za której sznurki będą pociągali Bojarowie. Czy dlatego król Zygmunt odrzucił porozumienie z Bojarami, nie dogadał się i postawił swoje warunki? Te rozmowy dopiero się zaczynały wiosną 1610 roku. Przerwało je właśnie to, że Szujski wysłał silną armię, która miała pójść na odsiecz Smoleńskowi. Armię wspartą przez Szwedów, sojuszników szwejskiego i tak właśnie doszło do bitwy pod Kłuszynem 4 lipca 1610 roku, kiedy to król Zygmunt III wysłał naprzeciw tej nadciągającej od Moskwy armii moskiewsko-szwedzkiej oddział pod wodzą hetmana polnego koronnego Stanisława Żółkiewskiego. To jest właśnie być może najświetniejsze czy jedno z najświetniejszych na pewno zwycięstw w naszej historii militarnej. Kiedy to niespełna czterotysięczny oddział, głównie to była husaria, starł się mniej więcej z pięciokrotnie silniejszą, może nawet sześciokrotnie, 20 do dwudziestu pięciu tysięcy, jak najnowsze ustalenia historyczne, szacują armią szwedzko-moskiewską. I rozbił w puch tę armię. Niektóre chorągwie husarskie nawet siedmiu ośmiokrotnie szarżowały, powtarzały szarże na muszkiety szwedzkie, na moskiewskie oddziały kawalerii i przełamały tę obronę. Tak właśnie doszło do tego zwycięstwa, po którym Kłuszyno, to jest wieść już bardzo nieodległa od Moskwy, nic już nie stało na przeszkodzie wojskom Żółkiewskiego, żeby szły dalej w kierunku Moskwy. I tak doszło do obalenia Wasyla Szujskiego w Moskwie przez bojarów i rozmów, które nawiązał Żółkiewski, król mu takich pełnomocnic nie udzielał, rozmów o charakterze nie wojskowym tylko, ale politycznym. Delegacja siedmiu rodów bojarskich, tak zwanej siemi bojarszczyny, zaproponowała objęcie tronu królewiczowi Władysławowi. To był jeden warunek, że to będzie Władysław, a nie Zygmunt. Drugi, że Władysław przyjmie prawosławie. I trzeci z tych najważniejszych, bo oczywiście warunków było więcej, że kiedy Władysław stanie w Moskwie i będzie koronowany, zostanie zawarty pokój między Rosją czy Moskwą a Rzeczpospolitą na zasadzie przywrócenia granic przed wojny. A więc Rzeczpospolita wyszłaby z tej wojny z pustymi rękami. Król, który stał pod Smoleńskiem i miał nadzieję na odzyskanie ziem utraconych, zostałby ośmieszony przed Rzeczpospolitą, no bo wydawało się, że Rzeczpospolita jest w stanie militarnie odzyskać w tym momencie, ale rezygnuje z tego, byle utorować drogę swojemu synkowi na tron w Moskwie. Wyobraźmy sobie, jaki huk podniósłby się w Rzeczpospolitej, gdyby król to zaakceptował. Czasem zapominamy o tym, jak łatwo mogła się odwrócić cała ta dyskusja, którą dzisiaj toczymy, że to pazerny na władzę Zygmunt III nie pozwolił synowi objąć y, tronu w Moskwie, bo sam chciał panować. Nie, <śmiech> Zygmunt III doskonale znał już Rzeczpospolitą i wiedział, Jaki byłby rezultat takiego układu, który samowolnie przyjął Żółkiewski? No, rezultat byłby może bardzo interesujący z punktu widzenia przyszłości stosunków polsko-rosyjskich, ale byłby na pewno niekorzystny dla samej rzeczypospolitej, bo wyszłaby z wojny z pustymi rękami i bardzo niekorzystny dla króla, dla pokoju wewnętrznego w Rzeczpospolitej. Dlatego Zygmunt III, nie tylko jako ojciec zatroskany o swojego syna, który mógł przecież łatwo zginąć w kolejnym zamachu w Moskwie, całkowicie odizolowany od Polaków, bo jeszcze jednym z warunków tej ugody Żółkiewskiego było to, że nie będzie żadnych Polaków przy królewiczu w Władysławie, który staje się carem. Oczywiście był już kolejny syn z drugiej żony Zygmunta III, Janka Kazimierz, no ale trzyletni wtedy, czy dwuletni, nie bardzo było wiadomo, jak się potoczą losy takiego małego dziecka. A więc Zygmunt III drżał o zdrowie swojego pierworodnego, czternastol czy piętnastoletniego w tym momencie syna Władysława i to także był jeszcze jeden z wielu powodów, dla których absolutnie nie mógł przyjąć tego układu, który chciał zaakceptować i zaakceptował samowolnie zwycięski Hetman. Panie profesorze, czy to porozumienie, które zawarł Stanisław Żółkiewski z Bojarami, wskazuje, że Hetman nie był realistą, jest słusznym zarzutem. Hetman jest postacią, mówię jest, bo jakoś on żyje wciąż w naszej świadomości historycznej, niewątpliwie wyjątkowo szlachetną. Trudno bardzo znaleźć w jego listach, w śladach historycznych momenty, w których dominowałaby prywata, czy ambicje górowały nad troską o rzecz pospolitą. Choć oczywiście jak w przypadku każdego człowieka, który robi błyskotliwą karierę, ambicje są i nie są niczym złym. Żółkiewski mógł mieć na myśli po prostu dalekosiężną wizję dobra Rzeczpospolitej, która uspokaja stosunki z Rosją, z potężnym sąsiadem poprzez zaoferowanie Rosji tego, co ma najlepsze, czyli młodego królewicza do roli władcy, ale władcy, który stanie się prawosławnym Rosjaninem, nie będzie już Polakiem, taki był wymóg tego układu. A więc być może dobrosąsiedzkie stosunki z Rosją na przyszłość były motywem towarzyszącym tej wizji żółkiewskiego, ale czy one ułożyłyby się aż tak dobrosąsiedzko, czy Władysław utrzymałby się na tronie w Moskwie? Czy nie uległby kolejnej intrydze wrodów, które czyhały wciąż na ten tron? To już są spekulacje. Moje zdanie w każdym razie jest takie, że szanse na taki scenariusz spokojnego objęcia tronu przez syna króla Polski tronu w sąsiedniej Moskwie były niewielkie. Plan Żółkiewskiego, jeżeli o takim można mówić, nazwać by należało szlachetną fantazją. Obecność Polaków na Kremlu trwała dwa lata, między 1610 a 1612 rokiem. Chwil kilka temu użył pan profesor słowa okupacja Kremla. Czy ta Unia Polsko-Moskiewska miała przyszłość? Narastały w Moskwie nastroje antypolskie, były tak zwane dwa pospolite ruszenia, to pierwsze bezskuteczne, a drugie doprowadziło do tego, że polska załoga skapitulowała 7 listopada 1612 roku i opuściła Kreml. No najpierw może przypomnimy jak ona się na ten Kreml dostała. Dostała się nie na tej zasadzie, że go zdobyła, Wywalczyła, tylko została wpuszczona. Tak. Mm -hmm. Weszła tak. na Kreml zaproszona przez bojarów, którzy... Zawarli tę ugodę z Żółkiewskim i uznali, że załoga polsko-litewska licząca mniej więcej 3000 żołnierzy będzie po prostu pilnowała porządku w mieście. Tego porządku bardzo brakowało wskutek trwającej już tyle lat smuty i będzie zarazem ta polska załoga pilnowała tronu dla królewicza Władysława, który do Moskwy zostanie przez ojca przysłany. Zygmunt III wcale nie rezygnował z tego zamiaru, chciał tylko odwlec ten moment i zmienić warunki tej umowy i to właśnie sprawiło, że od marca 1611 roku, a w październiku poprzedniego roku weszła załoga polska na Kreml, kiedy po kilku miesiącach Przedstawiciele elit moskiewskich zorientowali się, że ta umowa Żółkiewskiego no, nie będzie całkowicie zrealizowana, tylko że król Zygmunt III będzie jednak chciał po pierwsze zdobyć Smoleńsk, co też nastąpiło w czerwcu 1611 roku i rzecz jasna nie zamierza tak ciężko zdobytego potężnego miasta i wielkiej twierdzy, największej w Europie wschodniej twierdzy oddać Moskalom. Po drugie król nie zrezygnuje z wyposażenia królewicza Władysława w otoczenie polskie. No i po trzecie nie bardzo chciał się zgodzić król, ale nie stawiał tego bynajmniej na ostrzu noża, ale jednak nie bardzo mu odpowiadała perspektywa zmiany wyznania przez syna. I w tej sytuacji właśnie doszło do tego, o czym wspomniała pani redaktor, czyli do pierwszego powstania, po rosyjsku się to nazywało, pierwsze opołcienie, pospolite ruszenie. Polska załoga obroniła Kreml. Pamiętajmy, że na Kremlu znajdowało się wielu przedstawicieli rosyjskiego bojarstwa, a na zewnątrz byli inni przedstawiciele elit rosyjskich, którzy chcieli wyrąbać sobie drogę z powrotem do... Kremla i powtórzyć to, co stało się w 1606 roku, czyli wyrżnąć Polaków, którzy się tam znaleźli. Przypomnijmy może jeszcze co się stało z Dymitrem Samozwańcem II. Skoro Wojsko Polskie wkroczyło na teren Rosji w tej wojnie już formalnej od 1609 roku, Dymit samozwańiec II stał się niepotrzebny, został zamordowany. Maryna Mniszchówna uciekła, wybierając za kolejnego męża Iwana Zarudzkiego, Atamana Kozackiego i razem z nim będzie jeszcze Szukała szczęścia przez kilkanaście miesięcy, zanim zostanie schwytana przez żołnierzy nowo wybranego cara, Michała Romanowa. Zostanie uduszona. Mały carewicz, jak traktowała go Maryna, zostanie opowieszony jako trzylatek. To była okrutna wojna, straszne rzeczy się na niej działy. Czasem zapominamy, że to nie była wojna tylko rosyjsko-polska czy polsko-rosyjska, ale to był ciąg dalszy straszliwej wojny domowej w Rosji, w której różne siły zmagały się o to, kto ostatecznie będzie panem w Rosji, która wyłoni się w końcu z czasu smuty. I 7 listopada 1612 roku załoga po kapitulacji musiała opuścić Kreml, polska załoga. Niebawem, bo w styczniu 1613 roku Sobór Ziemski wybrał na cara Michała Romanowa. To chyba zjawisko wyjątkowe w historii Rosji. Sobór Ziemski wybiera cara, panie profesorze? Ta kapitulacja załogi polskiej po drugim opołcieniu, czyli po drugim powstaniu, które wybuchło tym razem skutecznie pod wodzą księcia pożarskiego i kupca zniżnego w ogrodu Kuźmy Minina. Polska załoga kapitulowała 4 listopada 1612 roku i nie o tę różnicę paru dni chciałem się tutaj upomnieć. Otóż te walki, które toczyły się na terenie samego miasta Moskwy od 1600. Właściwie 11 roku do listopada 1612 roku to jest historia no, trochę taka jak Stalingrad w 1942-1943 roku. Po prostu są to walki uliczne o każdy dom. W którym polska załoga najpierw panująca nad całą Moskwą cofa się do coraz bardziej wewnętrznych dzielnic. Polskie oddziały przez króla Zygmunta III wysyłane z odsieczą przebijają się kilkakrotnie do Moskwy i też dom po domu próbują dotrzeć do Kremla, gdzie już w końcu tylko zamknięta jest polska załoga. Dramatyzm tych walk jest niebywały. Odsiecz Polska w zasięgu wzroku miała Kreml, ale nie mogła przebić się. Swego rodzaju bronią były wzniecane celowo pożary na ulicach Moskwy. Tak, oczywiście obie strony podpalały domy, które utrudniały życie przeciwnikowi. Niemniej Moskwa nie tyle od pożarów ucierpiała, ile po prostu od trwających kilkanaście miesięcy bardzo zaciekłych walk z użyciem artylerii, z użyciem kawalerii. Szalała po ulicach Moskwy husaria Jana Karola Hotkiewicza, który dotarł wtedy do Moskwy, ale do Kremla przebić się nie mógł. Kolejna wyprawa organizowana z opóźnieniem przez króla Zygmunta III, bo nie było pieniędzy. odsiecz dla polskiej załogi dotarła, kiedy już polska załoga musiała skapitulować z głodu. Po prostu zjedzono wszystko, co się ruszało. Zjadano także ludzi, nie tylko koty, szczury, myszy. Jedzono także stare księgi, bo przecież są z materiału roślinnego lub zwierzęcego robione. Te opisy głodu, który wtedy panował wśród polskiej załogi są wstrząsające. O kilku żołnierzy wybierało sobie jednego spośród siebie jako ofiarę, którego trzeba zabić, żeby go zjeść, przetrwać jeszcze kilka dni. Nie przegrana militarna, tylko głód zmusił polską załogę do kapitulacji i to właśnie pozwoliło zorganizować ów sobór o którym pani wspomniała, czyli rodzaj Sejmu powszechnego, zwołanego odgórnie, który wybrał w 1613 roku młodziutkiego Michała Romanowa na cara. Romanowowie wyszli zwycięsko z tego starcia, trochę dlatego, że sami je zaczęli, to oni najprawdopodobniej uruchomili pierwszego samozwańca. Tak się potoczyły wydarzenia. Głowa rodziny Romanowów, patriarcha Filaret, który wcześniej negocjował z Zygmuntem III, warunki wpuszczenia królewicza Władysława na tron. Zdecydował się stanąć na czele oporu przeciwko Polakom jako autorytet religijny. Wtedy został więźniem stanu Rzeczpospolitej, przewieziony do Malborka, do głównego więzienia Rzeczpospolitej. Tam spędzał czas do 1619 roku. No i stał się symbolem, trochę tak jak Piłsudski w Magdeburgu 300 lat później, symbolem oporu przeciwko sile zewnętrznej. A młodziutki jego syn, Michaił, który cały czas był z Polakami na Kremlu, kiedy z niego wyszedł wraz z kapitulującą załogą, stał się najwygodniejszym kandydatem dla innych rodzin bojarskich, by go wybrać, a to dlatego, że miał dopiero 15 lat niespełna. Nie ma starego Romanowa, który jest poważnym graczem, a młodziutki chłopiec po prostu będzie narzędziem w naszych rękach, rozegramy go po swojemu. Przeliczyli się w Rachubach, Michał Romanow przetrwał te pierwsze lata, kiedy wróci ojciec z polskiej niewoli, właśnie Filaret stanie się właściwym sternikiem moskiewskiej nawy państwowej od 1619 roku. Tak właśnie zaczyna się 304-letnie panowanie dynastii Romanowów na tronie rosyjskim. Ale wcześniej, panie profesorze, podpisanie rozejmu w styczniu 1619 roku w Dywilinie między Polską i Rosją. Rzeczpospolita w Wyszła z tego zwycięsko, otrzymała tereny na wschodzie, została największym obszarowo w swojej historii państwem. Rzeczpospolita próbowała jeszcze król Zygmunt, Hetmani, Jan Karol Hotkiewicz przede wszystkim Bożółkiewski już nie chciał się mieszać w sprawy rosyjskie. Natomiast Jan Karol Hotkiewicz inny równie wybitny wódz próbował jeszcze stanąć na czele kolejnych pochodów, które miały wprowadzić Władysława na tron w Moskwie, bo Władysław był traktowany wciąż jako wybrany car moskiewski. A więc wybrany car moskiewski, wielki książę moskiewski chciał zasiąść na tronie, no tylko trzeba go było tam zbrojnie Wprowadzić. Najbliżej do tego było w 1617 roku, kiedy wojska polsko-litewskie przy przede wszystkim walnym wsparciu kozaków Piotra Konaszewicza Sahajdacznego dotarły do murów Kremla. A więc znów Polacy byli przy murach Kremla. Walki toczyły się przy kilku bramach, ale nie udało się ich sforsować. I ta ostatnia odsiecz w 1617 roku przekonała stronę Polską, że może już lepiej pogodzić się z tym, że Władysław nie będzie na razie carem, ale Rzeczpospolita zamknie ten okres wojen. Szlachta nie patrzyła na wojnę chętnie, wręcz odwrotnie uważała wojnę za koszt i w takim nastroju właśnie doszło do przyspieszenia negocjacji rozejmowych i w dywilinie w końcu grudnia według starego stylu prawosławnego kalendarza, a na początku stycznia wedle nowego stylu gregoriańskiego w 1619 roku podpisano w dywilinie ów rozejm, dawał Rzeczpospolitej, ziemię czernichowską, siewierską i smoleńską, przede wszystkim ze Smoleńskiem, łącznie około 130-140 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli no niecała połowa terytorium dzisiejszej Polski. Ważnego pasa pogranicznego w tym województwie czernichowskim do systemu prawnego kijowskiego, można tak powiedzieć, koronnego, w części zaś smoleńskiej, bliżej mu było do Litwy. Ta, można tak powiedzieć, podsumowująca ów etap walk polsko-rosyjskich traktatowa kropka, która została postawiona w Dywilinie w 1619 roku, nie była oczywiście kropką ostatnią. Car próbował odzyskać Smoleńsk i kiedy tylko zmarł Zygmunt III w 1632 roku, natychmiast wojsko rosyjskie uderzyło na Smoleńsk, obległo, ale wtedy właśnie ów królewicz Władysław, który stał się królem Władysławem IV w tym czasie po śmierci ojca Zygmunta III, skutecznie pomógł obronić Smoleńsk, pokonał wojska moskiewskie, zmusił do kapitulacji. I w 1634 roku zawarto tak zwany pokój wieczysty. Jak to z pokojami wieczystymi bywa, trwał bardzo krótko, przeszedł w następny czas wojny, która zmieniła Europę Wschodnią już w połowie XVII wieku. Była to audycja Historia żywa.